Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę, możemy tu być z moją żoną. Jest to dla nas zaszczyt i przywilej, że możemy być tutaj w Kamiennej Górze. Jak już jesteśmy przy wspominaniach i Jacek tutaj mówił o, o tym zdarzeniu związanym z moim pobytem w szpitalu i z zawałem, to zawsze się, jak mówię tą historię, to ludzie się trochę też tak dziwią i śmieją się, bo to jest trochę zabawna w tym takim trudnym momencie dla mojego życia, kiedy właśnie miałem zawał, ale w tym jest trochę też i a, takiej, a, takich fajnych e, rzeczy. A mianowicie, wiecie, m, kiedy miałem ten zawał, to było tak, że mojej żony nie było. Moja żona była na konferencji na Węgrzech, a, a ja jechałem do kościoła. Jechałem do kościoła i zaczęło mnie tutaj boleć mnie w klatce i... Wiecie, prawdziwy wierzący gromi to od razu, mówi, diable, nie będziesz na nabożeństwo jechałem, mówię, diable, nie będziesz mnie tutaj zatrzymywał przed tym. No i, ale widzę, że coraz bardziej mnie tak boli, zatrzymałem się, wyszedłem trochę, poddychałem porozprężałem się, przeszło. Wsiadłem z powrotem do auta, ujechałem 10 kilometrów i już musiałem, dojechałem do Świebodzic, już musiałem się zatrzymać, bo już tak mnie bolało, że nie mogłem, modlitwa już nie, nie pomagała. Wysiadłem z tego auta i tak... Stoję i mówię, Boże, o co chodzi? I mówię, to jest na pewno zawał. Ale mówię, co tu teraz zrobić? Mówię, jadę do kościoła. Kto poprowadzi na mówię. To jest, mówię, to jest nienormalne, mówię. I wiecie, zamiast dzwonić na pogotowie, zatrzymałem się na parkingu z moimi dziećmi, z chłopakami i mówię tak, zadzwonię do Darka Suszka. Zadzwoniłem do Darka Suszka i mówię do niego, słuchaj Darek, wiesz co, stoję tutaj na parkingu i mam zawał. A Tarek mówi, co ty Jaki zawał? Co ty mówisz? Mówię. Ja mówię, no zawał, mam spokojnie, denerwuj się, mówię. Mówię, mam do ciebie prośbę. Mówię, słuchaj, bo wiesz co, no wiesz, jadę, że poprowadzić nabożeństwo i nie będzie miał kto poprowadzić. Chłopie nie ma czy ja to załatwię wszystko człowieku, ale mówię, jak już pogotowie jedzie, ja mówię, jeszcze nie, zaraz zadzwonię. Ja mówię, to ty masz zawał, czy nie masz? Ja mówię, no mam zawał, mówię, widzisz, że ledwo z tobą gadam już, mówię, nie. A on mówi, dobrze, nie martw ja już wszystko załatwię, chłopiec, dzwoń szybko na tę a bo ja zadzwonię, nie? Ja mówię, dobra, nie trzeba, mówię, ja już zadzwonię. A więc zadzwoniłem do Darka, Darek już wiedziałem, że będzie nabożeństwo obsadzone, że będzie kto miał poprowadzić, kazanie powiedzieć, zadzwoniłem na pogotowie i mówię, wie Państwo, co, jestem tu i tu, podaję adres, mówię i mam zawał, nie? A skąd pan wie, że, mam, że pan ma zawał? No mówię, proszę panią, wiem, że mam zawał i potrzebuję, że pani szybko podjechała, bo mówię, bo zaraz się przewrócę. Mówię, stoję przy aucie i trzymam się ledwo auta, mówię, nie? Dobrze, to niech pan się tak nie wentyluje, niech pan tak nie... Bo ja już zacząłem do, do niej tak, tak ostro już zacząłem mówić, żeby dała tę karetkę, bo już widziałem, że coraz bardziej słabne. No i przyjechała ta karetka, słuchajcie, e, pomogli mi wsiąść do tej karetki i siostra dała mi taką maskę na tlen, Nie? dała mi taką maskę z tlenem nie? i ja pytam się tej siostry, mówię, przepraszam, co pani mi robi? A ona mówi, no maskę na tlen daj, ale ja mówię, ale ona mnie dusi, niemożliwe. Oj, mówi, przepraszam, zapomniałem wężyka wsadzić do tego zbiornika z tlenem. <śmiech> Wiecie, miałem w tym wszystkim, było tak, że naprawdę miałem pełny pokój. W ogóle się nie bałem, że to jest na śmierć, że to wiedziałem, że to jest po prostu atak diabelski. Wiecie, w mojej rodzinie było tak, że Większość mężczyzn w wieku 44 lat odchodziła na zawały, na różne inne choroby. I wiecie, to było gdzieś tam z tyłu za moimi plecami. To był właśnie akurat ten czas, ten czas urodziny moje, 44 lata. I, i, I przyszedł taki diabelski atak, ale wiecie, w tym wszystkim ja wiedziałem, że Bóg jest ze mną, że to, co było wcześniej, to, co się działo w moim domu, w mojej rodziny, nie ma dostępu dzisiaj do mnie, że w Jezusie Chrystusie mam to zwyciężone. W Jezusie Chrystusie pokonałem to. I nie będą rzeczy z przeszłości ciążyły na mojej przyszłości. Ale diabeł chciał, wiecie, zrobić to jeszcze tak, wiecie, do, dobić mnie w tym, ale Boża łaska była większa. I wiecie, naprawdę ja wiedziałem od razu, że to, jest, to nie jest na śmierć choroba. Ja naprawdę w tym, to był straszny ból, ale w tym wszystkim była nadzieja i taka ufność Panu, że nic się nie stanie. Wiecie, kiedy przyjechałem tam już do szpitala, kiedy zaczęło mi tam robić tą koronografię i coś tam, i coś tam, i akurat, wiecie, to było tak, że Bóg nad, nad tym czuwał wszystkim, to co siostra mówiła, że kiedy się modliła, o to, właśnie o tą brawurę, to Bóg właśnie pokierował tymi okolicznościami. I tak samo było w moim wypadku. Zastanawiali się, gdzie mnie zawieść, czy zawieź mnie do Świdnicy, czy do Wałbrzycha. W końcu zdecydowali do Wałbrzycha. Okazało się, że w Świdnicy w ogóle nie ma takiego takiej możliwości zrobienia tej koronografii i dostania się do serca. A więc Bóg nad wszystkim czuwał, słuchajcie, nie było w tym żadnego, ja się denerwowałem nawet na nich, że oni jadą do Wałbrzycha, mówię, bo moja żona będzie miała taki kawał, żeby mnie odwiedzić, mówię, to lepiej do Świdnicy, mówię, prościej będzie, nie, łatwiej. I kiedy przyjechaliśmy tam i zaczęli mi robić ten zabieg i, i ten ordynator akurat miał w ten czas dyżur, też zaczął mi tam grzebać tym urządzeniem w sercu, nie, I ja mówię do niego, panie ordynatorze, co pan mi robi, nie? A on mówi, no, no nic, no muszę serce sprawdzić. Ja mówię, no ale mnie boli, mówi, no. A on mówi, no ja wiem, że pana boli, nie? Ja tak leżę i mówię, a skąd pan wie, że, że to boli, nie? I ten ordynator tak no wie pan co, no ma pan rację? No nie wiem, mówi, no bo nie miałem nigdy tego robione. Ja mówię, to co pan mnie tak pociesza, mówię, nie, że, jak pan nawet nie wie, że jak to boli, mówię, No i summa sumarą było tak, że w sumie wyszłem po trzech dniach, chyba czy po czterech, nie pamiętam wstawili mi tam, co mieli wstawić, ale Bóg tak sprawił, że praktycznie wszystko to się jakby rozeszło. Badania jakieś tam potwierdzały, że prawie nie ma żadnej blizny po tym, także Bóg w tym wszystkim czuwał nade mną. To tyle historii. Jak przyjedziemy następnym razem, to przy, też przywieziemy slajdy i pokażemy, jak teraz jest. Jak teraz jest, no nie jesteśmy przygotowani na to, ale jakbyście chcieli zobaczyć, jak teraz wygląda budynek w Świebodzicach, zachęcam was do naszej strony Kazet Bodzice Jest przedstawiony też i remont, są slajdy fajne, można to oglądnąć. Dzisiaj jest to troszkę inaczej, ale zawsze w naszych sercach będzie wdzięczność do Boga, że poruszył serce Jacka, że poprowadził waszego pastora w kierunku założenia kościoła w Siebodzicach, że dzisiaj to miasto, miasto jest przeznaczone do zbawienia, że dzisiaj w tym mieście jest światłość, jest kościół, jest światłość. I wierzę, że to miasto będzie zdobyte dla Jezusa Chrystusa, że naprawdę my widzimy, jak ono się zmienia, tak samo jak zmieniają się miasta, w których jest kościół. Wierzę, że to jest początek wielkich rzeczy, które się będą działy i w kamiennej górze, i w siebodzicach. Zanim zacznę głosić, chciałbym prosić moją żonę, bo ona też chciała coś powiedzieć. A że ja dłużej chyba będę mówił, chociaż nie jestem pewny. No jest dobry, chociaż nie jest bo wy nie wiecie, kochani, ale mamy taki układ z moim mężem, że on patrzy się na mnie, kiedy wychodzi, jak ja mu kiwnę głową, to on mnie wtedy prosi, jak robię tak, to mnie nie prosi. To no tak trochę humorystycznie, ja powiem dlaczego. Bo podczas uwielbienia bardzo często, kiedy jesteśmy razem gdzieś w kościołach, odbieram coś w, takim, w takiej sferze duchowej i bardzo chciałam was prosić, żebyście otworzyli swoje serca na to, co powiem. I kiedy tu, od pierwszego momentu, kiedy żeśmy weszli do waszego pięknego budynku, naprawdę czułam taką niesamowitą, silną Bożą obecność. A to, o czym chcę powiedzieć i to, co chcę wam przekazać, to, że absolutnie dla każdej osoby, która tu siedzi, absolutnie dla każdej jednej, która tu jest, na tym miejscu, jest takie przesłanie Bożej zachęty, Bożej miłości, i przypomnienie, że On ukochał nas miłością odwieczną. W Nim nie ma zaćmienia, nie ma zachwiania i On jest wierny. I y, niezależnie, co się wydarzyło, może nawet dzisiaj rano w Twoim życiu, y, wczoraj czy tydzień temu, nieważne jakie masz sam o sobie myśli, może się potępiasz, może żyjesz y, właśnie gdzieś w przeświadczeniu, że jesteś nie do końca taki akuratny dla naszego Pana, to bardzo mocno chcę tak przekazać dla każdego z was, że Bóg chce ci powiedzieć, że cię bardzo ukochał, że On cię dzisiaj kocha niesamowitą miłością i jest to miłość odwieczna i wierna. I On nigdy, nigdy cię nie zostawił, nigdy cię nie opuścił i tego nie zrobi, bo byłoby to zaprzeczeniem Jego słowa. I jeszcze chciałam wam powiedzieć, że kiedy byliśmy w uwielbieniu, o, to będzie trudno mi przekazać, ale proszę was, żebyście też otworzyli swoje serca. Ja widziałam Jezusa, który, nie wiem, tak jak siedzicie, może rodzinami, małżeństwami, z dziećmi, może osobno, oddzielnie, ale zobaczyłam, że On stoi za każdym, za każdym z was, tak jak jest rodzina, widziałam jak stoi za rodziną, jak jest mąż, żona i są też tak jakby no niektóre małżeństwa się trzymają za rękę, stoją tak blisko ale widziałam, że są też tak jak w małżeństwie osoby, które stoją trochę dalej i Jezus stał za tymi małżonkami, obejmował swoimi rękoma te dwie osoby połączone w przymierzu i tak jakby z miłością po prostu przybliżał do siebie widziałam go jak za każdym z was, jak stał, on był zupełnie inaczej ubrany. W niektórych przypadkach był to strój taki, jak się idzie na rolę, jak rolnik, w niektórych taki strój, jak się idzie do pracy w budownictwie, w niektórych przypadkach w takiej szacie z bisioru, takiej złotej, bordowej, i w niektórych przypadkach w koronie cierniowej. Korona cierniowa to znaczy, że jest ból, jest cierpienie i On też cierpi. Jak gdyby utożsamia się być może z przeżyciami, jakie są w danym momencie, w danej rodzinie. Widziałam Jezusa, jak brał dzieci. To były małe dzieci, większe dzieci, średnie dzieci. Niektóre brał, jak niemowlęta się bierze i po prostu tak tulił. Widziałam Go, jak brał za ręce jedno dziecko, drugie i po prostu w kółeczku z nimi tańczył. Widziałam też, jak Jezus, jak... Kobieta, która siedziała, on ją po prostu podnosił, pomagał, dawał rękę i ją podnosił. Widziałam mężczyznę, który zupełnie leżał. Zupełnie leżał, bez nadziei, bezradny. Jezus go podnosił na swoich rękach. Widziałam też taki obraz, jak kiedy małe dziecko idzie do ojca na kolana to widziałam też taki obraz, że to był dorosły mężczyzna, ale że tak jakby Bóg chciał cię zachęcić do tego, żebyś przyszedł tak jak małe dziecko, do niego na kolana i się wtulił. I takie mam jeszcze przesłanie, że jakąkolwiek przechodzicie trudną sytuację, czy to było w przyszłości, czy to jest teraz, to tak jakby Bóg chciał wam powiedzieć, że On w tamtej sytuacji był z wami. Wtedy, kiedy może myślałeś, że, że jesteś sam, że Cię Bóg opuścił, że się zmagasz sam, że jesteś niezrozumiany, niezrozumiana, że te, towarzyszy temu ból, odrzucenie, poczucie niesprawiedliwości, to chcę Ci powiedzieć i prosić, żebyś zobaczyła, zobaczył w tej sytuacji, że Jezus był wtedy z Tobą tam. On jest z Tobą teraz tu. W każdej sytuacji, którą przeżywasz. Bo On jest dobry. On ma dobre myśli. O nas, o każdym, absolutnie, o każdym z nas. O pokoju, o błogosławieństwie, a nie o niedoli. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. On to, co jest nadłamane, podnosi. To, co się tli, on chce rozpalić. On nie jest tym, który chce dodeptać, zadeptać. I wiecie, jego obecność naprawdę ja bardzo mocno to odczuwam w, takiej, w takim przesłaniu, naprawdę niesamowitej miłości, tak jakby w takim zapewnieniu, że naprawdę to się tyczy każdej osoby, bo zawsze się myśli, to, to mnie nie dotyczy, bo ja przecież dzisiaj zrobiłem to czy tam. To przecież zawsze takie potępienie, oddzielenie oddziela nas od takiej intymnej relacji, obecności z Nim, ale to jest naprawdę dla każdego dzisiaj z nas takie przypomnienie o Jego odwiecznej miłości, o tym, że naprawdę On nas kocha. Amen. Aleluja. myślę, że Słowo Boże nas o tym zapewnia, że nic nie jest w stanie oddzielić nas od Bożej miłości, ale każdy z nas jest w innym momencie życia. Każdy z nas jest inną integralną osobą, która inaczej reaguje, inaczej postrzega życie, jest w innym momencie życia. I myślę, że ten obraz tego Jezusa w takich różnych postaciach, myślę, że on dotyczy właśnie tych wszystkich rzeczy, przez które przechodzimy jako ludzie, że nieraz potrzebujemy właśnie tego Chrystusa, który niesie nas na rękach. Nieraz potrzebujemy Chrystusa, Chrystusa, który prowadzi nas przez ciemną dolinę. Ale w tym wszystkim jest to najciekawsze i cenne, że On zawsze jest z nami, że On zawsze jest z nami. Wiecie, śpiewaliśmy tutaj pieśń, taka bardzo, taka gdzieś, e, znaczy całe uwielbienie powiem wam, że takie duchowo, jeżeli popatrzę na to, to płynęło stąd życie. Płynęło stąd życie. Takie, do, które miało, do, miało możliwość dotykania każdego z nas. Na ile dotknęło, to to już nie jest wina grupy i tego, co płynęło z tego. Ale bardzo często my zatwardzamy swoje serca. Zamykamy swoje serca na to, co, co Bóg chce dzisiaj powiedzieć do Ciebie. Bardzo często przychodzimy na ten czas celebracji, czas wywyższania Jezusa Chrystusa, czas wywyższania Boga, bo to jest taki właśnie czas, kiedy Kościół się zgromadza. Jest to czas wywyższania Go. Jest to czas mówienia Mu o tym, Boże, jak cenny jesteś w moim życiu. Wiecie, takie powinno być nasze nastawienie ale jeżeli traktujemy to tylko jako religijny obowiązek i przychodzimy dlatego, że, że tak się przyzwyczailiśmy albo że tak wypada, albo no jak nie przyjdę, to pastor będzie mnie pytał, dlaczego mnie nie było, będzie, będzie dzwonił może albo mnie, nie daj Boże, odwiedzi i będzie pytał, zadawał trudne pytania. To słuchaj, jeżeli z takim nastawieniem przychodzimy, to rzadko się zdarza, żebyś coś mógł odebrać. Dlatego, że już wchodząc tutaj na to miejsce, nie ma żadnych oczekiwań. Nie ma żadnych oczekiwań. A myślę, że wierzący człowiek, który przychodzi, który, kiedy jest ten czas, przywilej, że możemy się spotkać, jest to czas, kiedy właśnie oczekujemy na wielkie rzeczy. Jeżeli będzie takie oczekiwanie nasze, to nie ma takiej możliwości, żeby Bóg nie zaczął się dziać, nie, nie, nie, nie, żeby się nie zaczęło dziać żeby nie zaczęło się dziać, żeby przyszło słowo prorocze, słowo wiedzy, żeby głusi zaczęli słyszeć. To jest wszystko dla nas, dla Kościoła, słuchajcie, dla nas, dla nas. Dlatego chciałbym dzisiaj też mówić o, o naszej takiej tożsamości w Jezusie Chrystusie. Chciałbym mówić o nowym życiu, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Nie chciałbym mówić o starym życiu, o tych naszych rzeczach złych, które są w naszym życiu, bo my wiemy, My znamy te wszystkie rzeczy złe, które są w naszym życiu. I nie potrzeba tutaj słowa Bożego, żeby przypominać komuś, że jest taki, taki, taki, że jest zły, że ma nieprzebaczenie, że jest plotkarzem albo plotkarą. wiecie I można mnożyć te wszystkie rzeczy, które są, które są gdzieś obecne w życiu. Ale myślę, że nie o to chodzi, abyśmy koncentrowali uwagę na tym, na tych złych rzeczach w naszym życiu. Ale myślę, że chodzi o to, abyśmy zaczęli koncentrować naszą uwagę na Bogu, abyśmy zaczęli patrzeć na Boga, abyśmy zaczęli szukać Boga, abyśmy wiedzieli, jaka jest nasza tożsamość, do czego jesteśmy powołani i jakie standardy, jakie standardy powinny być w naszym życiu. My to wiemy z jednej strony, jakie powinny być, ale bardzo często koncentrujemy się nie na tym, co potrzeba, ale chciałbym dzisiaj, abyśmy pomyśleli o naszych korzeniach, o tą, skąd pochodzimy. Wiecie, ja nazywam się Niemiec. Mój ojciec nazywał się Niemiec. Mój dziadek nazywał się Niemiec. Mój pradziadek, nie wiem jak się nazywał, bo go nie znałem. Ale kiedyś zadałem sobie trud i wpisałem sobie wszystko wiedzące Google na temat mojego nazwiska. Skąd ono się wzięło? Skąd ono się wzięło? Wiecie, wyszło, tak skracając to wszystko, wyszło, że moje nazwisko ma korzenie związane z Niemcami, że po prostu nazwisko moje pochodzi od Niemca, który został Polakiem, innymi słowy mówiąc, osiedlił się na ziemiach polskich i został nazwany Niemcem, bo był Niemcem. Chociaż Osiedlił się w Polsce, zaczął żyć w Polsce, przyjął później w pokoleniach kulturę polską i tak dalej. Dzisiaj jestem Polakiem, nie jestem Niemcem, jestem Polakiem, chociaż moje nazwisko mówi Niemiec. Pytanie jest, czy my wiemy, jakie, jest, jakie są nasze korzenie. Jakie są nasze korzenie. Czy mamy świadomość, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. ci, to jest bardzo ważne, żeby znać swoje korzenie, żeby wiedzieć o 12 w nocy, kiedy się obudzimy, kim jestem. Kim dzisiaj jestem? I myślę, że jeżeli chodzi o nazwiska, to raczej problemów nie ma. Wszyscy wiemy, jak się nazywamy, jak mamy na imię. Nie jest to problem. Ale myślę, że problemem jest przyjęcie tych duchowych korzeni. Tego duchowego fundamentu, bez którego trudno coś budować w życiu. Jeżeli nie mamy właściwego fundamentu, nie mamy właściwego zrozumienia, to nic nie jesteśmy w stanie zbudować. I chciałbym, abyśmy się odwołali do Abrahama. Kiedy patrzymy na list do Rzymian, widzimy, że list nazywa go ojcem, ojcem wiary. Że to jest człowiek, który jest ojcem wiary. Jest to, jest to człowiek przyzywany w Biblii jako ten, który został usprawiedliwiony nie z uczynków, ale z wiary. Został usprawiedliwiony z wiary. Słowo Burze mówi nie. Po, nie, przed, nie po uczynkach, ale przed uczynkami został usprawiedliwiony z wiary. I dzisiaj jego dziećmi jesteśmy. Dzisiaj Słowo Boże mówi, że od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. Od Izaaka, od dziecka obietnicy. Kiedy czytamy list do Rzymian, chciałbym, abyśmy otworzyli list do Rzymian. Otwórzcie ze mną list do Rzymian. Otwórzcie swoje Biblię, zachęcam. Zachęcam do noszenia Biblii. Myślę, że to jest dobry zwyczaj, żeby nosić Biblię. Wiecie, ja wiem, że dzisiaj jest czas techniki, że dzisiaj mamy te komórki w komórkach, że dzisiaj tablety mamy, ale wiecie co, myślę, że nic nie zastąpi tego, tej przyjemnego dźwięku szeleszczenia kartek. I co jeszcze powiem wam, ma wartość to, że patrząc na Słowo Boże, widzę kontekst. Widzę kontekst przed, widzę kontekst po. Natomiast myślę, że tego nie korzystam, powiem szczerze, z tych nowoczesnych, ale kiedy tam widziałem, to widzę, że nie ma takiej możliwości tego złapania kontekstu wzrokowego. Dlatego zachęcam was do tego, abyście nosili ze sobą Biblię, bo to jest myślę, że dobry zwyczaj i utrwala nam się to w naszych oczach, ale też i w naszym sercu. I w dziewiątym rozdziale, w jedenastym wierszu pisze tak. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, mowa jest o Jakubie i Jezawie, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, opartego nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano, że starszy będzie służyć młodszemu, jak napisano, Jakuba umiłowałem, ale Jezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy, czyż Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. Wiecie, to jest genialne w tym wszystkim, że musimy zrozumieć pewną rzecz, że to nie ty ani ja zrobiłeś łaskę. Myślę, że bardzo często zachowujemy się w naszym życiu tak jak to my byśmy zrobili łaskę Panu Bogu i powiedzieli, no okej, okay, dobra, Dobra, go Ale wiesz, prawda polega na tym, że to Bóg zrobił mi łaskę. To Bóg zrobił tobie łaskę. Nie odwrotnie. To Bóg wybrał mnie nie dlatego, że jestem taki piękny, taki dobry. Nie wiem, dlaczego mnie wybrał. Wiecie, zastan zastanówcie się, dlaczego Abrahama wybrał. Wiecie może, dlaczego Abrahama wybrał? Bo ja nie wiem. Ale Bóg go wybrał. Nie wiem, dlaczego Ezawem zgardził. A Jakuba wybrał. Nie mam pojęcia. Ale to ma bardzo ważne przesłanie dla nas, że to Bóg jest tym, który wybiera. Bóg jest tym, który powołuje. Powołuje nas do życia. Powołuje nas do życia duchowego. Daje się znaleźć. Daje się poznać. Wiecie, to dzisiaj jesteśmy tutaj dzięki temu, że Bóg nas wybrał, że Bóg ciebie wybrał i mnie wybrał. Wybrał, abyśmy byli dziećmi Bożymi, abyśmy byli dziećmi obietnicy. Jesteś dzieckiem obietnicy. Ja jestem dzieckiem obietnicy, którą Bóg złożył w swoim Słowie. Dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, dlatego że jesteśmy dziećmi obietnicy. To Bóg wyświadczył tobie i mi łaskę, to nie ja wyświadczam łaskę Bogu, ale ja tylko mogę wykazać swoją wdzięczność. Swoją wdzięczność, że On mnie wybrał. Spośród tylu ludzi, słuchajcie, którzy żyją pośród nas, pośród e, ludzi, którzy żyją wokoło ciebie, to Bóg właśnie tobie okazał łaskę. Wybrał cię. Wybrał cię. Dał ci możliwość zrozumienia, Golgoty. Dał ci możliwość zrozumienia, kim jest Jezus Chrystus. Dał ci możliwość zrozumienia, co się stało na krzyżu Golgoty. Dał ci możliwość zrozumienia usprawiedliwienia i uświęcenia w Jezusie Chrystusie. To wszystko Bóg uczynił dla nas. Uczynił dla mnie, uczynił dla każdego z nas na tej sali. Dla ludzi wierzących, dla swojego pokolenia, dla swojego ludu. Dla dzieci obietnicy. Dzisiaj jesteśmy dziećmi obietnicy. Dzisiaj jesteś dzieckiem obietnicy. Wiecie, to ty nie okazałeś łaskę Bogu, ale Bóg okazał tobie łaskę. Wiecie, i co jest najdziwniejsze, że w ten czas, kiedy nic nie, mo, nic nie zrobiłeś ani nie zrobiłaś dobrego, to wówczas Bóg okazał nam łaskę. Wówczas. Słuchajcie, my dzisiaj chcemy zasłużyć na Bożą miłość. Pomimo, że dostąpiliśmy zbawienia z łaski, nie z uczynków, nie jesteśmy w stanie zasłużyć na to, ale dostąpiliśmy zbawienia z łaski. Słuchajcie, z łaski dostąpiliśmy zbawienia. Nic dobrego nie uczyniłeś, ani nic e, takiego, co by zasługiwało na to w Twoich oczach, że, bo często tak myślimy, no ja to byłem taki dobry, taki wiecie, no Bóg nie miał innego wyboru, jak tylko objawić mi swoją miłość. Ale tak nie jest. Tak nie jest, jest dużo dobrych ludzi, którym wydaje się w ich oczach, że są dobrzy, ale nie są ludźmi zbawionymi, nie są dziećmi obietnicy. Żyją z dnia na dzień bez nadziei. A my dzisiaj mamy nadzieję, dlatego że Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Jego śmierć na krzyżu otworzyła nam drogę do wieczności, do wieczności z Ojcem. Dzisiaj to jest nasza tożsamość. Dzisiaj tym właśnie jesteśmy dziećmi obietnicy. Dziećmi obietnicy. Piotr mówi w swoim liście, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Że jesteśmy królewskim kapłaństwem. My często myślimy o sobie jako o, o tych ciągle grzesznikach, że jestem zbawionym grzesznikiem. Ale wiecie co? To jest prawda. Ja byłem zbawionym grzesznikiem. I to jest prawda. Ale dzisiaj jestem księciem Bożym. Dzisiaj jesteś księciem Bożym. Jesteś królewskim kapłaństwem. Ludem drogo nabytym, najświętszą krwią Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nasze oczy, Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy patrzyli do góry, abyśmy patrzyli na Jezusa Chrystusa, abyśmy nie patrzyli na swoje grzechy i ciągle starali się zmienić, ale abyśmy spojrzeli na Jezusa Chrystusa w górę, bo stamtąd pochodzi moc do zmiany, słuchajcie. Stamtąd pochodzi moc do zmiany. Stamtąd pochodzi radość, Stamtąd pochodzi wszystko to, co jest potrzebne tobie do życia pełną piersią, do życia pełną piersią. To stamtąd pochodzi no, moc do tego, tak jak w pieśni śpiewaliśmy, żeby o zmroku, żeby o zmroku zaśpiewać pieśń. W ten czas kiedy cały dzień był do niczego, w ten czas kiedy wszystko było złe. Ale dopiero moc płynąca z nieba spowoduje, że wieczorem będziesz mógł, będziesz mogła zaśpiewać pieśń zwycięstwa. Bo twoja sprawiedliwość nie jest w twoich uczynkach. Bóg cię nie kocha za to, co robisz. Za twoje uczynki. Ale kocha cię dlatego, że jesteś. Dlatego, że jesteś. Że jesteś Ola, że jesteś Janek, Franek, Maria, Gosia. On kocha Gosię. On kocha Janka. On kocha Zdzisława, kocha Lucynkę, Jacka, Basię. Kocha ciebie, dlatego że jesteś, dlatego że jesteś. Nie dlatego, co robisz, ale dlatego, że jesteś. Nie dlatego, że upadasz, albo że dlatego, że jesteś taki cudowny. Nie dlatego cię kocha. Kocha cię dlatego, że jesteś. Tak jak kochamy nasze dzieci za to, że są, mówię do rodziców, frustrują nas, kiedy robią źle. I to jest prawda, robimy wiele rzeczy, które nie do końca są właściwe. To jest prawda. Ale Bóg zawsze patrzy na ciebie jako na, na, na syna. Patrzy na ciebie jako na córkę, ukochaną i umiłowaną. Wiecie, jeżeli zaczniemy się koncentrować na ciągle grzeszniku, a koncentrując się na grzeszniku, koncentrujemy się na starym człowieku. Na starym człowieku się koncentrujemy. A to jest śmierć. Słuchajcie, to prowadzi do legalizmu, to prowadzi do religii, prowadzi do tego, że wiecie, że kiedy jest czas uwielbienia i kiedy jesteśmy zachęceni do tego, abyśmy oddali chwałę Bogu w krótkich modlitwach, to wiecie co? To szukasz momentu, kiedy możesz się wstrzelić w modlitwę. Wiecie? A nie podnosisz modlitwę dlatego, żeby głupio nie było, bo cisza jest. Być to jest ta różnica. To jest ta różnica. Słuchajcie, która robi wielką różnicę. Jak to mówią prawie. Prawie robi bardzo wielką różnicę. Nie znaczy, że nie wejdziesz do nieba, nie znaczy, że stracisz zbawienie. Nie. Ale pytanie jest, jak przeżyjesz swoje życie tu na ziemi? Jak przeżyjesz życie tu na ziemi? Czy wypełniasz Bożą wolę? <śmiech> bo ci, Rzymian mówi 8,14, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A żeby prowadzić, być prowadzonym przez Ducha Świętego, to trzeba z Nim spędzić czas. To trzeba usłyszeć Jego głos. To trzeba odpowiedzieć na Jego głos. Wiecie, bo dalej czytamy w dziesiątym rozdziale, że Sercem wierzy się ku zbawieniu, ustami się wy... odwrotnie. Co czytajmy? Jeśli, dziewiąty wiersz, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A więc musi się coś dokonać wewnątrz ciebie, aby życie twoje wyglądało inaczej, aby twoje życie było zwycięskim życiem tutaj, aby twoje życie było życiem w nowym człowieku, to musi się coś dokonać w tobie. Musi się coś dokonać w tobie. I słowo wiele razy nas zachęca do tego, abyśmy zmienili swój sposób myślenia. Abyśmy zmienili swój sposób myślenia, abyśmy zaczęli myśleć, abyśmy zaczęli myśleć na sposób Boży, na sposób Boży. I słuchajcie, my potrzebujemy tych, którzy by nas zachęcali. My potrzebujemy kazalnicy, żeby płynęła stąd prawda Boża, która cię wyzwoli. Która wyzwoli ciebie z tych pęd religijnych związań. Wyzwoli cię z twojego myślenia i pozwoli ci zacząć myśleć tak jak Bóg chce, abyś myślał. Pozwoli ci stać na twardym gruncie Jego. Na twardym gruncie Jezusa Chrystusa. I ona pozwoli tobie zaśpiewać pieśń, pieśń pochwalną o każdej porze. To obecność Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym w Twoim życiu powoduje, że dolina ciemna wydaje się, jakby, jakbyśmy szli przez wytryskującą. Jakby to była dolina, dolina życia. Ale to tylko może sprawić, to tylko może sprawić Twoja bliska relacja z Jezusem Chrystusem. Słuchajcie, chciałbym, abyśmy otworzyli też Słowo Boże na liście do Kolosan. To jest jeden z moich ulubionych, jedno z moich ulubionych miejsc. I fragment tylko przeczytamy, od pierwszego. List do Kolosan, trzeci rozdział, od pierwszego. A tak. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. A życie twoje ukryte jest wraz z Chrystusem z Bogu, w Bogu. A tak, jeśli się wzbudzeni z Chrystusem, jeżeli zostałeś zbudzony z Chrystusem w wodach chrztu, jeżeli został tam pogrzebany twój stary człowiek, to powstałeś do nowego życia. Co Słowo Boże mówi nowe stworzenie. Nowe stworzenie to jest Twoja tożsamość. Nowe stworzenie to jesteś Ty. Nowe stworzenie to jest nowe myślenie. Nowe stworzenie to jest nowy sposób bycia. Nowe stworzenie to jest zmiana wszystkiego. To jest odwrócenie się od starego do nowego. To jest nowy bukłak. To jest młode wino. My chcemy do swojego starego życia dopasować Słowo Boże, chcemy dopasowywać do swojego życia Słowo Boże. Ale tak naprawdę to my się musimy dopasować do Słowa Bożego. Nie Słowo Boże do naszego życia ma się dopasować, bo tak często robimy, ale my, my musimy się dopasować do Słowa Bożego, bo tam jest pion i tam jest właściwa relacja. Tam, jest właściwe, tam są właściwe wskazówki dla ciebie i dla mnie. Wiecie, to... To jest początek, nowe stworzenie, nasze nasz chrzest. I kiedy w wodach chrztu zostajemy wzbudzeni, kiedy zostajemy podniesieni, w Boże mówi, że stajemy się nowym stworzeniem. Stare przeminęło to, wszystko stało się nowe. Wszystko się stało, wszystko się stać musi nowe. Wiecie, my jeszcze mamy ten umysł, który... Diabeł próbuje wykorzystać i myśleć o sobie jako właśnie o tych grzesznikach, którzy no jeszcze mi tego brakuje i tamtego tego jeszcze, jeszcze się złoszczę, jeszcze nie jestem taki, taki dobry mąż, nie jestem taka dobra żona. No i wiecie, i mnóstwo jest rzeczy, które diabeł chce zwrócić uwagę twoją, abyś się zaczął koncentrować na rzeczach złych w twoim życiu. Wiecie, paradoks polega na tym, że koncentrując się na rzeczach złych, myślisz tylko o rzeczach złych. Twój umysł jest zajęty poprawianiem się. A to, co najważniejsze, relacja z Chrystusem schodzi na któryś tam plan. Zaczynasz użalać się nad sobą i mówić Panie, proszę, pomóż mi. I Panie, pomóż mi. Słuchajcie, ja nie mówię, że nie trzeba wołać, bo są momenty w naszym życiu, że, na, że wołamy Boże, pomóż mi. Pomóż mi. Ja miałem niedawno taki moment. Wołem do Boga, Panie, pomóż mi. Panie, pomóż mi, bo nie odnajduję się. Nie odnajduję się w tym wszystkim. Udziel swojej mądrości, swojej roztropności. I są takie momenty. Ale jeżeli całe życie jest takim momentem, to jest coś nie tak. Dlatego, że koncentrując się, słuchajcie, na tym, zawsze będziemy negatywnie myśleć o sobie, będziemy negatywnie myśleć o ludziach. Ale jeżeli skoncentrujemy się na Bogu, na relacji z Nim, jeżeli nasze oczy odwrócimy od tego tutaj naszego ziems ziemskich okoliczności i zwrócimy swoje oczy na Boga, to łaska, która jest od Niego, ona zacznie zmieniać twoje życie. Wiecie, to łaska zacznie zmieniać twoje życie to kiedy skoncentrujesz się na miłości do Chrystusa i zrozumiesz, jak On musiał ciebie kochać, jak cię kocha, to to jest paliwo do zmiany. Jego miłość do mnie. Wiecie, że ja kiedy patrzę na swoje życie mówię, Boże, jak ty jesteś cierpliwy. Boże, jaki ty jesteś cierpliwy. Jak ty mi okazujesz miłość, że jeszcze żyję. Że ja jeszcze żyję że ja jeszcze mogę doświadczać Twojej łaski, Twojej dobroci w swoim życiu, słuchajcie. To jest, to mnie po prostu ścina z nóg mnie w ten pozytywny sposób. To to powoduje, że, że nie chcę żyć po staremu. Nie chcę pielęgnować starych rzeczy w swoim życiu, ale chcę zmienić swoje życie. Pragnę, ale wiem, że to On zmienia życie we mnie, że Jego miłość zmienia mnie. To Jego miłość zmienia mnie. To tak samo, wiecie, jak relacja męża i żony. Kiedy na początku jesteśmy blisko siebie, jesteśmy zaoroczeni, szukamy możliwości ustąpienia. Wiecie, byśmy sobie nieba przychylili. Ale kiedy po latach żyjemy, kiedy proza życia zaczyna dotykać naszego życia, naszego myślenia, problemy ze zdrowiem, z finansami, z dziećmi, z chorobami zaczynają nas dotykać, to, to wiecie, łatwo stracić. Łatwo stracić z oczu miłość. Łatwo stracić to w swoim życiu. I skoncentrować się na tym właśnie, na problemach. Na problemach, na życiu, na zdrowiu, na finansach, na karierze zawodowej. To są ważne rzeczy. Diabeł nie daje nam, słuchajcie, jakichś tam nieważnych rzeczy, ale on koncentruje twoją uwagę na rzeczach ważnych w twoim życiu, aby odciągnąć twoją uwagę od rzeczy najważniejszej, od Boga. Bo stamtąd, słuchajcie, pochodzi nasza siła. To tam jest nasza tożsamość. W niebie. W niebie jest nasza tożsamość. Wiecie, ta siła bierze się z miłości Chrystusa do mnie. Wiecie, takim miejscem, które bardzo mnie zachęca do, takiego, do takiej wdzięczności do Boga, to jest w liście do Rzymian w drugim rozdziale, czwarty wiersz. Ja przeczytam go. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i, po, i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania, co prowadzi? Cię prowadzi Cię do upamiętania. To dobroć Boża, to Jego łaska prowadzi nas do upamiętania. To Jego dobroć i łaska powoduje, że zaczynam inaczej patrzeć na siebie. Nie patrzę na siebie jako ciągle na grzesznika, ale patrzę na siebie jako na Syna Boga Żywego. Bo tak Słowo Boże mówi. Jesteśmy Jego dziećmi. Jezus jest pierworodnym. Ja jestem Jego synem. Moja żona jest Jego córką. Jesteś Jego synem. Jesteś Jego córką. Jeżeli wyznaliśmy Go jako swojego Pana i Zbawiciela i zostaliśmy zanurzeni w wodach chrztu, zawarliśmy przymierze z Nim, to jesteśmy Jego dziećmi. Dostąpiliśmy usynowienia. Nie musimy się koncentrować ciągle na starym życiu, na, na tych złych rzeczach w Twoim życiu, ale zacznijmy koncentrować się na Jezusie Chrystusie. Zacznijmy się koncentrować na Duchu Świętym. Słuchajcie, zacznijmy Go słuchać. Pytanie jest, kiedy słyszałeś ostatni raz głos Ducha Świętego w swoim życiu? Kiedy? Albo inaczej. Jak chcesz słyszeć głos Ducha Świętego, kiedy nie spędzasz czasu z Nim? Wiecie, my się znamy z Jackiem i z Basią długo. Trudno mi w latach powiedzieć, ale długo. Nie wiem, z 15 lat. Myślę, że tak gdzieś będzie. Ale wiecie co, ja nie muszę Jacka widzieć, nie muszę Jacka widzieć, nie muszę Basi widzieć. Wystarczy, że telefon odbieram i ja rozpoznaję ich po głosie. Rozpoznaję Basi, rozpoznaję Jacka po głosie. Dlatego, że spędziliśmy ze sobą jakąś część naszego życia. Chwilę, gdzie mogliśmy porozmawiać, gdzie mogliśmy słyszeć. I wiecie, i to dokładnie o to chodzi. Czy znasz głos Ducha Świętego? Czy znasz głos Ducha Świętego? Czy spędzasz z Nim czas i słyszysz, co On do ciebie mówi? Słuchajcie, to nie są abstrakcje. To jest dzisiaj dostępne dla ciebie. To jest dzisiaj dostępne dla mnie. Tylko czy to jest priorytetem w twoim życiu i moim? Aby usiąść i słuchajcie, nie mówić do Niego, ale posłuchać. Wiecie, najtrudniej jest usiąść i nic nie robić. I posłuchać Duchu Święty, co chcesz mi dzisiaj powiedzieć? Duchu Święty, co myślisz o tej sytuacji? Duchu Święty, co mogę zrobić w tej sytuacji? Duchu Święty, prowadź mnie. Daj mądrość, daj roztropność. Wiecie, ja wiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby to życie było łatwe i wygodne. A więc wszystko chcemy na wstrzyknięcie palcami. Ale wiecie, relacje i więzi buduje się przez spędzony czas, a nie pstryknięcie palcami. Wiecie, ja nie zbuduję relacji z moim bratem, z moją siostrą, ze swoim sąsiadem, z kolegą w pracy, pstrykając w palce. Ale zbuduję te relacje, kiedy ben, spędzę z nim czas. Kiedy otworzę swoje serce na jego serce. To w ten czas pozyskasz człowieka. To w ten czas zbudujesz relacje. I dzisiaj... Bóg woła do nas, czy jesteśmy gotowi otworzyć swoje serce. On jest zawsze przy nas. On jest zawsze przy tobie. Tylko czy ty jesteś zainteresowany i zainteresowana, aby otworzyć swoje serce, aby wpuścić go do swojego życia, do swojego serca. Wiecie, to tak dziwnie brzmi, mówimy w Kościele o tym. Mówimy o tym w Kościele. Wiecie, takie rzeczy się mówi do ludzi niezbawionych. Kiedy głosimy Ewangelię, kiedy właśnie mówimy, ale myślę, że że Kościół jest w takim miejscu, przynajmniej w Siebodzicach, myślę, że to jest na pewno inaczej, w takim miejscu, że trzeba Kościołowi głosić Ewangelię, że trzeba Kościołowi głosić fundamenty, aby zaczął zmieniać się i inaczej zacząć żyć, aby z ogona stał się głową, bo my jesteśmy powołani do tego, żeby panować, nie żeby być ogonem. Wiecie, nie żeby być ogonem, nie jesteś powołany do tego, i nie jest Bożą wolą, aby być ogonem, ale jesteśmy powołani do tego, żeby być głową, żeby mieć wpływ na okoliczności. I ja widzę, jak Bóg otwiera te rzeczy, jak naprawdę rzeczy, które wydawały się niemożliwe, przez jedno wydarzenie kierowane i inspirowane przez Ducha Świętego zmienia całkowicie oblicze wszystkiego. Słuchajcie, w mieście <śmiech> słyszałem wiele świadectw, gdzie miasto było zamknięte dla kościoła i nagle... Jedno wydarzenie, jedna inspiracja Ducha Świętego i powiedzenie tak dla Niego otwierało całe miasto. Przestrzeń dla całego miasta otwierało. Ale to sprawia Duch Święty w ten czas, kiedy Go słyszysz. To sprawia Duch Święty, że ta służba, którą wykonujesz, jest lekka, miła i przyjemna. I Jego brzemię jest lekkie, miłe i przyjemne. Okej. Okay. Jeszcze mam bardzo dużo do powiedzenia. Ale myślę, że wystarczająco już e, usłyszeliśmy, aby podjąć decyzję, aby zapragnąć życia, innego życia z Jezusem Chrystusem. Życia w nowym człowieku. Życia tożsamością nowego stworzenia. Tego potrzebujemy, słuchajcie. Oczywiście wybór zawsze należy do nas. Możesz wyjść stąd i żyć dalej jak chcesz. Ale nie miej nigdy pretensji, do Pana Boga, że nie działa w swoim życiu albo że działa nie tak, jakbyś chciał albo chciała. Wybór należy do nas. To my musimy dzisiaj podjąć decyzję, czy chcemy żyć naprawdę z Bogiem i dla Boga, czy chcemy się bawić w chrześcijaństwo. Czy chcemy przychodzić, zborować się i kiedy jest czas modlitwy i dziękczynienia, to tak nie wiemy, co ze sobą zrobić. Wiecie, jeden taki brat starszy, e, prezbiter okręgowy, bardzo szacowny, bardzo cenię tego, tego brata, życie położył dla Ewangelii, ewangelista. Kiedyś przyjechał do naszego kościoła, wyszedł za kazalnicę i mówi tak, wiecie co, moi kochani bracia i siostry, ja to sobie tak myślę, jak tak patrzę na was, że jakby Pan Jezus wam jaką krzywdę zrobił. Wiecie, to było tak, my się śmialiśmy z tego, ale wiecie, przez łzy, to był śmiech przez łzy. I wiecie, nieraz jest taka, takie odczucie, że wchodzisz i, i patrzysz na wierzących ludzi i zastanawiasz się, faktycznie Pan Jezus chyba jakąś krzywdę im uczynił. Bo zero radości, zero życia, a wszyscy przygnębieni, smutni. Na ulicy widzisz, idzie brat z siostrą, głowa w ziemi i nie widzi nic. I wiecie, jak mamy być zachęceniem? Nie będziemy nigdy zachęceniem, kiedy będziemy się koncentrować na grzeszniku, kiedy będziesz koncentrować się ciągle na poprawianiu siebie. Nigdy nie przejdziesz do tej rzeczywistości nowego stworzenia, kiedy zaczniemy się koncentrować na Bogu. I kiedy to spowoduje zmianę twojego życia, twojego domu, twojego myślenia, twojego działania, twojego wnętrza. Bo stamtąd pochodzi wszystko z wnętrza naszego. Musi się zmienić twoje wnętrze, musi się zmienić twoje myślenie, aby mogło się zmienić Twoje życie. Nic się nie zmieni w drugą stronę. Niech nas Pan Jezus Chrystus błogosławi. Słuchajcie, jeżeli byście nic nie mieli na przeciw, żebyś Jacek nie miał, to, to chciałbym się modlić. Chciałbym się modlić o to, aby, abyśmy podjęli właściwe decyzje. Abyśmy podjęli właściwe, abyśmy się nie godzili, słuchajcie. Diabeł zrobi wszystko, wszystko zrobi, zaręczam Wam, że zrobi wszystko, aby Was aby wam to utrudnić, aby odwieźć was od tego. On wszystko zrobi, żebyś nie spędził czasu, żebyś nie poświęcił czasu, nie poświęciła czasu na słuchanie Ducha Świętego, na koncentrowanie się nie na okolicznościach, ale na wszechmogącym Bogu. Wiecie, uczynki wiary to są uczynki niemożliwe. To są uczynki niemożliwe. Wiecie, coś, co jest niemożliwe, Bóg sprawia. Bo tak działa wiara. Coś niemożliwego powołuje. I jeżeli nie masz tego, jeżeli twoja wiara gdzieś została mocno nadszarpnięta, to zachęcam cię do tego, abyś zaczął robić pierwsze kroki wiary, abyś zaczął poświęcać czas z Bogiem, aby to się stało priorytet twojego życia, każdego dnia spotkać się z Duchem Świętym. Wiecie, każdego dnia spotkać się w takim czasie, który tobie odpowiada, który spowoduje, że będziesz miał ciszę i spokój i będziesz mógł posłuchać, co Duch Święty do ciebie mówi. Abyś uczył się rozróżniać, uczyła się rozróżniać to, co mówi Duch Święty od tego, co szepcze twoja dusza, co mówi twój przeciwnik. Ok, powstańmy. Chciałbym, abyśmy mogli też modlić się. Jeżeli potrzebujesz takiej modlitwy, i chcesz wyjść tutaj, to, to jest ok. Będziemy się modlić o to. Będziemy się modlić, będziemy błogosławić, będziemy udzielać w imieniu Jezusa Chrystusa nowego życia. Hallelujah, będziemy to czynić. Będziemy to czynić. Słuchajcie, będziemy się modlić o to, aby to się zmieniło, aby, aby to, co jest nieboże, zostało złamane w Twoim życiu. Hallelujah. Jeżeli potrzebujesz, zapraszam Cię do przodu. Jeżeli chcesz zostać w ławce, też. Nie będziemy mieli z tego, robili jakiegoś tutaj problemu. Ale to jest też, wiecie, taka, taki akces, że naprawdę chcę, słuchajcie, że naprawdę chcę, że nie wstydzę się ludzi. Ale bardziej mi zależy na Bogu niż na o tym, co powiedzą ludzie zgromadzeni dzisiaj na tym miejscu. Boże ja chcę nowego życia, ja chcę inaczej żyć, ja chcę inaczej żyć, ja chcę, Panie, być bliżej Ciebie, Panie, halleluja, Duchu Święty, tak wołamy dzisiaj do Ciebie, Panie, przyjdź ze swoją obecnością, Panie, tak dotykaj się do serc, Panie, naszych, halleluja, Jezus, Panie, abyśmy mogli zacząć żyć innym życiem, abyśmy mogli zaczynać innym oddechem żyć, Panie, halleluja, Jezu, bo potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Ciebie, tak, Więcej i więcej, Panie, więcej i więcej Cię potrzebujemy. Hallelujah, Jezus. Ojcze, tak dziękujemy Tobie za Jezusa Chrystusa, Panie, za sprawcę i dokończyciela wiary naszej. Panie, dziękujemy, że nie zostawiłeś nas samych, ale dałeś nam Ducha Świętego. Hallelujah, Ducha Świętego dałeś nam. Duchu Święty jest Twoje miejsce i Twój czas, Panie. Tak dotykaj serc, pobudzaj, Panie. Hallelujah, Jezus. Do świętości, Panie, do miłości, Panie. Hallelujah, modlimy się o to, aby Twoja miłość się rozlała, Panie, teraz. Aby Twoja miłość dotykała się z serc, Panie. Hallelujah, abyśmy się nie wstydzili, ale Boże, abyśmy z odwagą szli za Tobą, Panie mój. Hallelujah, bo jeżeli Ciebie się będziemy wstydzić, Panie, to to Ty też nas się będziesz wstydził, Panie. Halleluja. Jeżeli przed ludźmi się wstydzimy Boga, to to jest coś, co wymaga zmiany. Słuchajcie, wymaga to zmiany. Halleluja, Jezus. Podejdźmy bliżej może. Halleluja. Jasku, będziesz się modlił z Basią. Halleluja. Czy pomodlimy się? Halleluja. Ja bym chciał, żeby ojciec duchowy się modlił tego kościoła. Halleluja, Jezus, Panie. Tak dziękujemy Tobie, Ojcze. Tak, okej. Okay. Bracia, podnieście ręce, błogosławcie, ogłaszajcie, wołajcie o Bożą obecność. Tak, dziękujcie, módlmy się na językach. Jeżeli nie wiecie, o co się modlić, módlmy się na językach, bo to zawsze jest tak, że modlimy się wówczas, w ten czas o wbole wożą. Zawsze, kiedy nie wiem, o co się modlić, to modlę się na językach, bo wiem, że Słowo Boże mówi, że w ten czas dokładnie modlę się o to, co Bóg chce. Halleluja, zapraszam. Zapraszam też może gitarzystę. Haleluja. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, Panie. Chwała Tobie niech będzie, Ojcze. Haleluja.